Odcinek 64. A o prawdziwą wolność naszej ojczyzny błagamy nadal słowami Jana Pawła II z Placu Zwycięstwa w Warszawie z dnia 2 czerwca 1979 roku. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Pragnę serdecznie podziękować mojemu mężowi i moim przyjaciołom, którzy przekonali mnie, że obraz przeżyć polskich dzieci i młodzieży na zesłaniu syberyjskim powinien ujrzeć światło dzienne. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do ostatecznego opracowania i opublikowania tej książki. Szczególnie mojej koleżance doktor Marii Wójtowicz. Nasza kochana mama, Helena Piotrowska, zmarła dnia 2 listopada 1999 roku w wieku 94 lat. Spoczywa na cmentarzu przy ulicy Artyleryjskiej w Bydgoszczy. Pielgrzymka śladami przeszłości Wrzesień i październik 2001 Może tam pojedziesz? Wrzesień 2001 Czy pamiętasz wschód i zachód słońca na stepie? Czy pamiętasz rozkwit Stepowych kwiatów wiosną? Takie pytania stawiał mi ksiądz Tadeusz Fedorowicz podczas spotkań w Laskach. — A może jeszcze kiedyś zobaczysz? Może tam pojedziesz? To pytanie pozostawiałam bez odpowiedzi. Długo nie myślałam o odwiedzeniu Kazachstanu. Wydawało się to za trudne. Wrócić na miejsce zesłania, ale powoli, z biegiem lat, rodziło się we mnie takie pragnienie. Wiadomość, że ojciec święty, Jan Paweł II, jedzie do Kazachstanu we wrześniu 2001 roku, dodała mi energii i umocniła w przekonaniu, że powinnam pojechać, że muszę być... Na tym wielkim spotkaniu, aby razem modlić się na męczeńskiej ziemi, z której Bóg pozwolił mi wrócić do ojczyzny. I... stało się. Wiesienny czas, 15 września 2001 roku, odjazd z Warszawy Centralnej. Kierunek wschód. Tak jak kiedyś. Przed sześćdziesięciu laty. Tylko wówczas byłam dzieckiem. Jechałam na zesłanie, dlatego że byłam Polką, a podróż była długa i odbywała się w niegodnych człowieka warunkach. A dziś, choć podążam tym samym szlakiem, mam zupełnie inny cel podróży i będę jechać tylko cztery doby w wygodnym sypialnym wagonie. Zawiązuje się nasza wspólnota wagonowa, która składa się z siedmiu osób. Jadą dwie siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Matka Generalna Gracjana i siostra przełożona Róża z Warszawy. Ksiądz Marcin Wojtaszek z Archidiecezji Gnieźnieńskiej, młody kapłan, który chce pozostać na stałe w Kazachstanie, brat Jacek Dudka. Dominikanin z Warszawy, pani Hanna Cytryńska, artysta plastyk z Poznania, pan Krzysztof Jakubik, artysta, rzeźbiarz z Poznania i ja. Jest jeszcze bardzo znamienita ósma osoba, a mianowicie święta Faustyna w postaci pięknej rzeźby z brązu. To dar pana Krzysztofa dla katedry w Astanie. Zajmujemy dwa przedziały wagonu sypialnego. Święta Faustyna ma również swoje łóżko na górze. Czas podróży przeznaczamy na przygotowanie duchowe do wielkiego spotkania z Ojcem Świętym. Będą to nasze swoiste rekolekcje. Codzienna msza święta z homilią, modlitwa brewiarzowa, różaniec, koronka do miłosierdzia Bożego, i czas na osobiste rozważania. Na naszym ołtarzyku kwiaty z Polski, które wiozę dla Jendrusia, jeśli odnajdę grób. Przejazd przez Smoleńsk i okoliczne lasy przeżyliśmy w milczeniu. Niech odebrane słowom jeszcze raz pozostanie to wszystko. Między milczeniem a mową. Zwierza paciesz Bogdana Ostromęckiego. Sześciogodzinny postój w Saratowie. Pogoda piękna. Idziemy na spacer na Wolgę. Rzeka wielka, nie widać drugiego brzegu. Potem zwiedzamy miasto. Czas przesunięty o dwie godziny a w Kazachstanie o pięć godzin. Musimy się przyzwyczaić do takiej nagłej zmiany. Zbliża się już Azja, a z nią Kazachstan. Spoglądam przez okno. Na horyzoncie step. Piękny, pełen majestatu i niewyczerpanej ciszy. 19 września późnym popołudniem Wysiadamy w Pietropawłowsku. Wita nas uśmiechnięty i serdeczny ksiądz Stanisław Choinka. Jak miło, że spotyka nas ktoś znajomy. Pracował w Laskach. Jest siostra Magdalena ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Bardzo energiczna. Załatwiła dalszą naszą podróż do miasta. Są i Kazachowie. Uśmiechają się. Wiedzą, że jesteśmy rodakami papieża. W Pawłowsku zatrzymujemy się w nadzwyczaj gościnnym domu ojców redemptorystów, w którym pracują ojciec Andrzej Legieć, ojciec Wojciech Idziak i ojciec Jarosław Barwina. Ojcowie podejmują nas regionalnym obiadem, który wszystkim bardzo smakuje. Zauważam moją książkę Kwiaty na stepie. To dla mnie wielka radość, że właśnie tu, w Kazachstanie, znalazła czytelników. Idziemy do kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej. Modlimy się w intencji ojców i sióstr pracujących w tym mieście, aby Bóg i Matka Boża dopomagali im w codziennym trudzie. Pracy misyjnej. Spotykamy młodzież, a więc kwitnie i rozwija się duszpasterstwo przy parafii. Zwiedzamy też klasztor, który rozbudowują siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Podziwiamy ich wielki wysiłek i zaangażowanie. U Caricy Mira 20 września 2001 Wieczorem na zaproszenie księdza Stanisława Choinki wyjeżdżamy do miejscowości Oziornoje, gdzie znajduje się sanktuarium maryjne królowej pokoju, Caricy Mira. Mamy przed sobą 100 kilometrów trudnej drogi samochodem, częściowo przez step. Zapada już zmrok. Pada deszcz i robi się coraz chłodniej. Kierowca Sasza wcale się tym nie przejmuje. Jak mi powiedziano, jest niezawodny. Daje sobie radę w najbardziej trudnych warunkach i okolicznościach. Zatrzymujemy się w kellerówce. U księdza Przemysława Prędkowskiego z Poznania. Pracuje tu od sześciu lat i z wielką miłością mówi o swoich parafianach. Kościół pod wezwaniem św. Franciszka Zasyżu głosi pokój i dobro. Jest dom parafialny i przedszkole, prowadzone przez siostry służebniczki niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Po herbacie i miłej pogawędce wyruszamy w dalszą podróż. Jest ciemno, leje deszcz, droga nieoświetlona. Jedziemy przez step, różne wyrwy i dołki, ulewa nasila się dosłownie przed nami ściana deszczu. Jak ten Sasza może cokolwiek widzieć? W końcu dojeżdżamy szczęśliwie. Kościół i plebania oświetlone, Matka Boża Królowa Pokoju, w centrum Euroazji, czeka na pielgrzymów z Polski. Ksiądz Stanisław Choinka jest tutaj pasterzem. Pomimo zmęczenia podróżą modlimy się, błagając o pokój na świecie. Na plebanii czeka na nas prawdziwie polska kolacja, przygotowana przez siostry. Następnego dnia stajemy wypoczęci, radośni i wdzięczni za to, że możemy być w tym szczególnym miejscu kultu maryjnego. Tu bowiem, w Oziornoje, 25 marca 1941 roku, w święto zwiastowania Najświętszej Marii Panny, pojawiło się wielkie jezioro pełne ryb, które... Uratowały miejscowych ludzi, w większości ze słańców polskich, od głodu. Uznano to wydarzenie za znak opatrzności Bożej. Mieszkańcy wioski w 1990 roku rozpoczęli budowę kościoła, nie mając wystarczających środków finansowych. Ukończyli ją z Bożą pomocą i już po dwóch latach. Prymas Polski, kardynał Józef Glęb poświęcił kościół. A w 1995 roku w Ozjornoje Jan Paweł Lenga, oddał Kazachstan i Azję Centralną w opiekę Matce Bożej. Odwiedzamy przedszkole prowadzone przez siostry służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, oraz dwie miejscowe rodziny. Przyjmują nas całym sercem. Opowiadają o swoim życiu. Wszyscy żyją kościołem i są dumni, jak mówią, ze swojego sanktuarium maryjnego, królowej pokoju, do którego przybywają pielgrzymki z różnych stron Kazachstanu, a także z zagranicy. W sierpniu od trzech lat organizowane są pielgrzymki młodzieżowe. W bieżącym roku była tu pielgrzymka ze Szwajcarii. W je mieszkają ludzie wielu narodowości, Polacy, Rosjanie, Kazachowie i inne mniejszości. Polacy to zesłańcy z 1936 roku. Mieszkańcy strefy przygranicznej nad Zbruczem, którzy po przesunięciu granicy stali się obywatelami ZSRR. Władza radziecka uznała ich za element niebezpieczny i wywiozła do Kazachstanu w zimie 1936 roku. Niemowlęta, małe dzieci i starcy pozamarzali w ciągu pierwszych dni. Silniejsi kopali sobie nory w zmarzninie śniegowej i czekali na pomoc. Ocaleli, tylko nieliczni. Taki był los zesłańców z 1936 roku. W 1997 roku, nad brzegiem wysychającego już jeziora, Ustawiono figurę Matki Bożej z rybami jako dziękczynne wotum. Poświęcił ją ojciec święty w Poznaniu podczas pielgrzymki do ojczyzny w 1997 roku.